zaproszenie, e, przyjechaliśmy, kiedy my, przyjechaliśmy w, w piątek i przywieźliśmy ze sobą e, tę pogodę, którą tu macie. E, także macie teraz dzięki nam dużo śniegu. E, ja ze sobą też przywiozłem e, kazanie świąteczne i przywożę pozdrowienia z Suwałk ze zboru. E, e, tylko, że problem z kazaniami świątecznymi jest taki, że te historie my doskonale znamy, prawda? Mam no jedną prośbę, słuchajcie, nie wyłączajcie się, kiedy Będziemy czytać Boże Słowo o tych znanych historiach i wpierw pomodlmy się, żeby Bóg do nas mówił. Panie Jezu, Ty jesteś w centrum. Ty, Panie Jezu, jesteś najważniejszy. Ty jesteś naszym Panem, Królem. Królem Królów, Panem Panów. Ty jesteś Bogiem. To pani dzięki Tobie żyjemy, mamy życie wieczne i pamięta cała historia obraca się wokół Ciebie, Panie, Ty jesteś głównym bohaterem tej historii. I Panie, kiedy dzisiaj będziemy czytać te znaki, wersety, przypominać sobie tę historię, mów do nas, do każdego z nas. Zachęcaj nas, pocieszaj, wzmacniaj, prowadź, koryguj, tak jak tuż Paweł mówił się w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Amen. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. Więc to, że przywiozłem kazanie świąteczne ze sobą, to Wam powiedziałem. Ale to, że to będzie trochę nietypowe kazanie, tego Wam jeszcze nie powiedziałem. Więc dlaczego będzie trochę nietypowe, zobaczycie za chwilkę. Ale wpierw skoncentrujmy się na Bożym Słowie. Więc Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. Zaczniemy czytając pierwszych sześć wersetów. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził Stamar, Faresa, i Zarę, a Faras był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, Aminadaba, ach, przepraszam, Aminadab, ojcem Naasona. A Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda. A Jodeb był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salmona. Następnie chciałbym, żebyśmy ominęli kilka już tutaj tych nazwisk w rodowodzie i przeszli do wersetu 16 i będziemy czytać od 16 wersetu do końca rozdziału. A Jakub, werset 16. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.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 A Józef, mąż i, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy na tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowe, nie lęka się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów Jego.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 Kochani, ja nie bez przypadku rozpocząłem tym rodowodem. Chcę Wam powiedzieć, moim takim ostatnim odkryciem jest to, że całe Boże Słowo jest natchnione i Bóg mówi też przez rodowody, które my odruchowo omijamy w Biblii. Nie jest przypadkiem, że ten rodowód jest właśnie tutaj, w tym miejscu. Dlaczego? Jest kilka powodów. No pierwszy, taki oczywisty powód jest to, że Bóg chciał uwierzytelnić historię Jezusa i pokazać, że Jezus nie pochodzi gdzieś tam z jakiejś rodziny z Egiptu, czy z innego kraju, ale pochodzi z ludu Bożego, wybranego. Jest potomkiem Abrahama, jest potomkiem Dawida, króla. To jest pierwszy powód. A są też inne powody. Wiecie, Bóg objawia w tej historii, w tym rodowodzie swój charakter. To, że nas kocha, to no chodź przepatrzmy się. W tym rodowodzie jest Dawid, król. Co Bóg przez to mówi? Bóg przez to mówi popatrzcie na jego serce. Kiedyś Bóg powiedział słuchaj Izraelu, Pan, Bóg Twój jest, Pan jest jeden. Będziesz miłował Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich myśli, ze wszystkich swoich sił. Wiecie co, jak myślę o kimkolwiek ze Starego Testamentu, kto, kto wypełni to słowo, to na pewno był Dawid. Jego serce było blisko Pana. On naprawdę kochał całym sercem Boga. Wiecie, jego serce było tak przepełnione miłością i chwałą, że on powiedział, będę błogosławić Pana w każdym czasie. Chwała Jego będzie zawsze na ustach moich. On był blisko Boga. Inną postacią w tym rodowodzie jest Abraham. Człowiek wiary. Bóg objawia swój, Bóg objawia swój charakter. Pokazuje, kim Bóg jest, ale kim chce, żebyśmy my byli. Tak jak Dawid. Człowiek pełen miłości do Boga, pełen uwielbienia chwały, ale też jak Abraham, człowiek pełen wiary. W tej, miłości, w tej historii jest też taka postać imieniem Juda. Wiecie co? Gdybym ja tę historię układał i ten rodowód, to niekoniecznie bym umieścił tę postać w tej, w tej historii. Bóg objawiał w ten sposób swoje miłosierdzie, ale też pokazuje, że Jego plany jego drogi są wyższe niż nasze plany, nasze drogi. Jeżeli znacie Stary Testament, wiecie, co zrobił Juda. Przede wszystkim odszedł od Ludu Bożego. Znalazł sobie przyjaciela, jak to mówimy dzisiejszym językiem, w świecie. I to był początek problemów. Potem uczynił, zhańbił siebie, zhańbił Lud Boży, zhańbił już tak powiem, imię kogoś, kto jest wybrany przez Boga. A mimo to Bóg mu wybaczył. Słuchajcie, Bóg na swoim osierdzie w tej historii. W tej historii jest też ktoś imieniem ród. Co Bóg mówi przez to? Bóg e, pokazuje, że on szanuje i wynagradza wierność. Ile mamy dzisiaj kawałów w Polsce na temat relacji synowa-teściowa? Sami wiemy o tym, że w rodzinie fajnie jest, ale czasami jest chyba najtrudniej w rodzinie. I te, te relacje ojciec-matka, szczególnie właśnie córka, Synowa, teściowa są, są czasami nadwrężone. Bóg to wynagradza wierność. Wierność w tej relacji, bardzo trudnej relacji. W tej historii jest też Rahab. Też Bóg pokazuje coś, że on, jego drogi są wyższe niż nasze drogi. Jego myśli są lepsze niż nasze myśli. Bóg jest pełen miłosierdzia miłości, wynagradza wierność, wynagradza miłość do niego. Także, wiecie, to nie jest przypadek, że, że te osoby są w tej historii yy, i też czytaliśmy o tym, że tutaj mamy trzy razy po czternaście pokoleń. Jakie to może mieć znaczenie? Yy, otóż, wiecie, z historiami świątecznymi, takimi jak ta, o której ja mówię, wiążą się kolędy. Możecie być zaskoczeni tym, co wam powiem. Wiecie, są kolendy świeckie, które są śpiewane cały rok, nie tylko w święta. I taka jedno z kolęd jest, i to mnie już trochę irytuje nawet, jedna z kolęd, którą śpiewają naukowcy, jest taka, że coś gdzieś odkryto, znaleziono, wykopano i, i mówi się, że to miało milion lat. I to jest taka kolenda, którą naukowcy śpiewają. I ci naukowcy wymawiają nam, że my pochodzimy od na przykład małpy i że Ziemia, że ten czas od Adama do, do nas to są miliony.. Miliony lat. To, to jest kolenda świecka. Wiecie, jaka jest kolenda Boża, którą my czytamy? Jakbyście się tak pomnożyli, te 14 pokoleń. Wiecie, czas przy, tym, przy, przy tej rachubie trzeba by zrobić parę założeń. Otóż przed Noem ludzie żyli trochę dłużej, średnia wieku, 700 lat. Po Noem trochę krócej, 100 lat. Można sobie założyć, że w połowie życia ktoś miał potomka. I gdybyście tak sobie pomnożyli, te pokolenia i uzupełnili tę lukę od Abrahama do Adama, a to można łatwo zrobić, używając historii świąteczną z Ewangelii Łukasza, to okazałoby się, że wyszłoby około 8 tysięcy lat. Około, plus minus 50%. 8 tysięcy lat. Słuchajcie, to nie jest dużo. To nie są miliony. Wiecie, Bóg jest Bogiem niesamowitym. Jeżeli coś Bóg mówi, to jest prawdą. My wokół słyszymy inne komendy, ale Boża kolenda mówi, że czas... Od Adama do nas jest prawdopodobnie, no mówię, 8 tysięcy lat plus minus 50%, używając taką bardzo prostą rachubę. Można to zrobić dokładniej i precyzyjniej. E, wracając do tej historii. Jest kilka powodów, dla, dla, dla których jest e, ten rodowód. Mówię, e, to, że Bóg objawia swój charakter, swoją miłość do nas. E, też mówi że jest czas, ten czas nie jest długi od Adama do nas. Ale wiecie, też jest. są ciekawe rzeczy w tutaj w wersecie, w wersecie 18, to jest napisane, że Maria była brzemienna z Ducha Świętego. Wiecie, świat już wymyślił kilka innych historii, ale my musimy się trzymać Słowa Bożego. Jezus urodził się bez stosunku seksualnego, urodził się z Ducha Świętego. Znowu musimy sobie przypominać tę prawdę, dlatego że świat wokół nas różne rzeczy wymyśla. I to jest prawda Słowa Bożego. Dalej jest ciekawa historia i to ktoś od Was może być zaskoczony, że ja o tym dzisiaj powiem, ale ta historia świąteczna uczy nas, jakie mają być relacje w małżeństwie. Otóż znowu małżeństwo jest takim poligonem doświadczalnym poligonem, gdzie różne rzeczy się dzieją. I, I nierzadko zdarza się tak, że współmałżonkowie w momencie, kiedy, kiedy właśnie jakaś mina wybuchnie, ktoś jest zirytowany, coś się stanie, wyciągają list dłużny. I mówią, a zobacz, a kiedyś to, to, to, i te, te listy dłużne czasami się, jest taka tendencja, że się wyciąga. Zobaczcie, co zrobił Józef. I Józef chciał zakryć. On Prawdopodobnie jakoś widział, że no stała się rzecz, która nie powinna się stać. Maria zaszła w ciąży. I chciał zakryć tę hańbę. On myślał, że to była hańba. On chciał to zakryć. Zobaczcie, miłość zakrywa. On myślał, co tu zrobić, żeby jej nie skrzywdzić. On szukał rozwiązania, które by zakryło błąd żony. Błąd, który w jego mniemaniu błąd, to nie był błąd. On o tym nie wiedział. Ale jest bardzo ciekawe, że miłość zakrywa. I ta historia świąteczna uczy nas relacji małżeńskich. Miłość zakrywa. Miłość szuka takiego rozwiązania, żeby zakryć, a nie takiego rozwiązania, żeby odkryć błąd. Yy. Dalej. Yy, Werset 23. To jest poroctwo. Oto panna pocznie porodzi syna i nadadzą mój imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Słuchajcie, kto z was nie pragnie, kto z nas nie pragnie Bożej obecności w swoim życiu? I ta obecność może się tylko manifestować w naszym życiu przez Jezusa. Nie ma innej możliwości. Dzięki Jezusowi Boża obecność może się manifestować w naszym życiu. Z narodzeniem Pana Jezusa wiąże się wiele prowadztw. I teraz chciałbym, żebyśmy, jeżeli tutaj Paweł mi pozwolisz, żebyśmy przejrzeli kilka proroctw. Ja jestem troszeczkę podekscytowany. Wiecie, bo y, zanim Mesjasz się narodził, to Żydzi Żydzi w ogóle są ekspertami w Biblii. i Żydzi dokładnie znali Pisma i widzieli, i znali okoliczności. Pewne rzeczy inaczej sobie wyobrażali, ale znali Pisma. Wiecie co, ja chciałbym, żebyśmy na niektóre prorodztwa teraz zwrócili naszą uwagę. No bo nie może być historii świątecznej bez tego, żebyśmy cofnęli się wstecz i zobaczyli, co Bóg w Starym Testamencie mówił o swoim Synu Jezusie, dobrze? Więc jak, jak daleko wstecz musimy się cofnąć w Biblii? Do samego, Do samego początku, więc otwórzmy, otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową i chciałbym, żebyśmy na wstępie przeczytali pierwsze trzy wersety. Pierwsza Mojżeszowa i przeczytajmy pierwsze trzy wersety. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, a ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I tutaj rozpoczął się proces stworzenia. I są wersety, które mówią i rzekł Bóg, i rzekł Bóg. I dzięki tym wersetom poznajemy, że świat powstał ze słowa Bożego, pod wpływem słowa Bożego, a nie pod wpływem procesów Y, o którym mówi nam świat. Z zobaczcie, to jest Boża Kolenda, Boża Prawda, a co mówi Kolenda y, z tego świata. Przeczytajmy y, teraz werset 27 tego samego rozdziału. Werset 27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Teraz rozdział drugi, wersety od 15 do 16. Rozdział drugi, wersety od 15 do 16. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Słuchajcie, ja bardzo lubię te wersety, dlatego że Bóg nie tylko stworzył wspaniale świat, nie tylko zobaczył, że to było dobre. Stworzył człowieka, dał mu żonę i dał mu pracę. Umieścił go w ogrodzie, dał mu pracę i dał mu również zabezpieczenie. Powiedział: Słuchaj, w tym regionie jesteś bezpieczny, ale poza te bariery nie wychodź, tego i tego nie rób. Co najważniejsze, Bóg był w relacji z Adamem. Oni mieli wspaniałą relację. Jak ojciec z synem. W, tej, w tym rodowodzie jest napisane w innym miejscu, że Adam był Boży. Zobaczcie, że ojcem Adama był sam Bóg. I ja sobie wyobrażam w ten, ten sposób, że Adam chodził do pracy i ojciec z nim. Owszem, były takie szczególne momenty, kiedy był wiatr, wieczorem, to była szczególna relacja. Prawdopodobnie, ja sobie tak wyobrażam, trochę spekuluję, ale Adam miał bardzo bliską relację z ojcem. Co się stało dalej? Jak wiecie, no niestety ta relacja się popsuła ze względu na nieposłuszeństwo Adama i Ewy. I jak wiecie, Adam z Ewą zostali wypędzeni z ogrodu. Ale ja chciałbym z Waszą uwagę zwrócić na werset trzeciego rozdziału Werset 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I do tego, do tego wersetu za chwilkę wrócę. Do tego wersetu za chwilkę wrócę, ale w wpierw zastanówmy się, po co ja w ogóle czytałem yy, przy okazji świąt, tą całą historię stworzenia. A po to, żeby wam zadać pytanie. Kiedy Bóg na początku stwarzał niebo i ziemię. Gdzie był jego syn, Jezus w tym czasie? On był stwórcą. Zobaczcie, że to sam Pan Jezus stwarzał wszystko. Jest napisane, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Dlaczego o tym mówię? Bo znowu mamy kolędę świecką i kolędę Bożą. Kolenda świecka mówi, że Jezus jest takim dziesiątkiem, które dopiero się narodziło około 2000 lat temu. Wcześniej to nie wiadomo. To mówi kolenda świecka. I w ogóle takie biedne, takie to słabe. Tymczasem kolenda Boża mówi, że Jezus stwarzał wszystko. Przez niego wszystko powstało i dla niego wszystko powstało. Pamiętacie, co mówi ewangelista, kolędnik, przepraszam, Jan, w swojej kolędzie w pierwszym rozdziale. Na, na, na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Przez niego. Wszystko powstało. List do hebrajczyków w początek też mówi wyraźnie, że Pan Jezus stwarzał wszystko. On jest stworzycielem. Dlatego też, słuchajcie, jak mówimy o świętach, to nie, nie możemy zapomnieć o tym, że Pan Jezus już był Synem przed założeniem świata i On wszystko to, co tutaj widzimy, rzeczy widzialne wokół nas stworzył. Stworzył również rzeczy niewidzialne. A teraz mam to dla Was widziałam, że odpowiecie poprawnie. Mam dla Was trudniejsze pytanie słuchajcie, czy wiecie o czymś, ale bez spekulacji, o czymś, co mówi Biblia, co Bóg zrobił jeszcze przed założeniem świata, czyli przed tymi słowami z pierwszego rozdziału, wiecie, to było na, na początku Bóg stworzył. Ja teraz mówię o, o czasie jeszcze przed na początku, jeszcze przed początkiem. Czy zgodnie z Biblią, wie, wiecie, co Bóg na przykład, czego, coś zrobił na przykład. Jakiś przykład możecie mi podać. Panu to nasze spawienie. Prze, prze, prze, to wszystko spali. Słuchajcie. Chcę, chcę Wam powiedzieć, że przed założeniem świata, że przed założeniem świata i to jest tajemnica, jedna z, jedna z dwóch wielkich tajemnic, które były zakryte przez 4000 lat. Pierwszą tajemnicą jest to, że to Jezus stwarzał z Ojcem ziemię, niebo i ziemię. To jest pierwsza tajemnica. Cztery tysięcy lat, nikt o tym nie wiedział. ludzi. Druga tajemnica jest taka, że przed założeniem świata, słuchajcie, Bóg wybrał Ciebie i mnie. To, to jest niesamowite. Bóg mówi, ja Cię kocham w tym momencie. W tym momencie Bóg mówi, ja Cię kocham. Przed, zanim, jeszcze było to na początku, w Jezusie, a ja przeczytam ten werset. W Nim bowiem, to jest w Jezusie, wybrał nas, Bóg, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. A to powtórzę. W Nim bowiem, w Jezusie, wybrał nas, Bóg, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Wiecie, jak o tym myślę w sobie, Boże, Ty już mnie zobaczyłeś przed założeniem świata i powiedziałeś, kocham Ciebie. I wybrałeś mnie, żebym był święty i nienaganny przed obliczem Twoim. To jest niesamowite. To jest druga tajemnica, która była zakryta przez około 4 tysiące lat. Inna rzecz, którą widzimy w, tym, w tej historii, to jest właśnie. Aha, może tak. Przejdźmy do tego trzeciego rozdziału. Już czytaliśmy werset 21, ale przeczytajmy teraz werset 14-15. A propos próboc. Trzeci rozdział, wersety 14-15. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I teraz zwróć uwagę na werset 15. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. I to jest prawdopodobnie jedno z pierwszych proroctw o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Co się w tym fragmencie dzieje? Otóż Bóg rozmawia z wężem. I mówi o nieprzyjaźni pomiędzy potomstwem kobiety a wężem, czyli diabłem. I tam jest napisane, że wąż ukosi potomstwo w pięte, czyli zada pewien cios. Na przykład krzyż. Słuchajcie, na krzyżu, kiedy Jezus został przybity do krzyża, diabeł zadał pewien cios. Prawda? Ale jest napisane, że potomstwo Ewy, co zrobi? Zdeprze ci głowę. Czyli to jest zapowiedź Jezusa, który zdepcze głowę diabła, szatana. Jedno z pierwszych proroctw bożonarodzeniowych można by powiedzieć. O Jezusie. Ale drugie proroctwo i ktoś mi o tym powiedział. Nie wiem, czy to jest bardzo biblijnie oparte, ale do mnie ten werset przemawia bardzo, dlatego też się z wami podzielę. To jest ten werset, który czytaliśmy. 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przeodział ich. Niektórzy twierdzą, że to też jest proroctwo o Panu Jezusie. Zobaczcie, co się stało. Bóg powiedział tak. Zgrzeszyliście, a teraz! Out. Tu już nie ma dla Was miejsca. I co robi? Jedną z pierwszych rzeczy, którą Bóg robi, to ubranie. Z czym się ubranie kojarzy? Ubranie jest przede wszystkim zabezpieczeniem. My szczególnie zimą wiemy, co to znaczy, zabezpieczeniem przed chłodem, ale również, no. Generalnie jest to zabezpieczenie. A słuchajcie, w tym, w tym fragmencie Bóg też mówi do nas, do mnie, ja Cię kocham. Bóg jest tak dobry. Z jednej strony wypędza, a z drugiej strony widzą no, Z pierwszych rzeczy, które robi, spieszy się i słuchajcie, daje, daje ubranie. Ktoś mi kiedyś powiedział, z moich znajomych, nie wiem ile, na, na ile to jest biblijne, że to niekoniecznie była skóra z niedźwiedzia, bo to jest napisane, że to było... Yy, to było ubranie ze skóry. Że to niekoniecznie musiał być niedźwiedź. Że to prawdopodobnie mogło, mogło być ubranie ze skóry baranka. Co w tym momencie świadczyłoby o pro proroctwie o panu Jezusie. Dobrze, więc wróćmy do naszej historii świątecznej. Mamy tak, Adama Ewę, którym po stworzeniu rodzi się Kain i Abel i zobaczcie, wszystko idzie zgodnie z planem? Dokładnie, odwrotnie. Kain Abel, nasz scenariusz byłby inny, znaczy, byłby inny, ale nie chcielibyśmy, żeby to się stało, to się stało, ale rzeczy zamiast coraz lepiej idą ku gorszemu. Jest bratobójstwo, w międzyczasie rodzi się Set. Set ma syna Enosza, Enosz ma syna Kainama, ale słuchajcie, kondycja duchowa ludzkości, zamiast się poprawiać, to się pogarsza. Człowiek zamiast się uświęcać i przybliżać do Boga, to się w swoich myślach oddala od Boga. W pewnym momencie Bóg żałuje tego, co zrobił. I nie znamy tą historię. Czasy Noego nadchodzi potop. Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. On już nie mógł na to patrzeć. I postanowił, postanowił wprowadzić kres tej nieprawości. I nadszedł czas sądu czas Noego. Dlaczego ja o tym mówię przy okazji historii świątecznej? Bo to jest kolejne proroctwo na temat Jezusa, Pana Jezusa. Co zrobił Noe? Zależy, jak się na niego patrzy. Można patrzeć w ten sposób, że Noe był zbawicielem, ratownikiem. Słuchajcie, tych wszystkich, których on zaprosił do Arki, ci wszyscy zostali uratowani. Jeżeli popatrzymy z drugiej, z drugiej strony, to Noe wydał sąd na swoje pokolenie. Ale popatrzmy ale z tej perspektywy świątecznej. Noe był zbawicielem. I on jest kolejnym proroctwem Pana Jezusa, zapowiedzią Arki. W momencie, kiedy wierzysz w Jezusa, wchodzisz do Arki, Arki Bożej, Arki Noego. I ta Arka cię uratuje w Dzień Sądu. Wierzysz w Jezusa? Będziesz uratowany. On cię zbawi. To jest rzecz pewna. W się, a w Jego Arce jest zbawienie. I Noe tutaj był taką osobą, obrazem Pana Jezusa, która, który uratuje świat. Y... Dalej. Noe miał syna Sema, potem Sem urodził Arpa, Shada, Kainama, Szelacha, Hebera, Faleka, Raga, Seruga, Nahora, Tarego, a Tare był ojcem Abrahama. Człowieka wiary. Abraham z kolei urodził Ja już tutaj pastorowi zakazuję od odpowiadać. Wiecie, ja na co dzień jestem nauczycielem? Tam, tam postęp wie, że nie proszę nie ściągać tutaj. Tu nie proszę nie odpowiadać, a tam nie spać. O, dziękuję. Dobrze. Słuchajcie. Iz Izaak. Co ma Izaak z historią świąteczną? No właśnie. Co ma Izaak z historią świąteczną? Pierwsza księga Mojżeszowa, dwudziesty 22 rozdział. Słuchajcie, Izaak był upragnionym, ukochanym synem. Dorósł, stał się chłopakiem. Ojciec był dumny z niego. W pewnym momencie Bóg mówi do ojca, do Abrahama, a teraz złóż mi swojego syna Izaaka na ofiarę. I czytajmy od wersetu dziewiątego. Ups rozdział yy, 22 22 od wersetu 9 a gdy przybyli na miejsce o którym mu Bóg powiedział zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa potem związał syna swojego Izaaka położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż aby zabić swego syna lecz anioł pański zawołał na nim z nieba i rzekł Abrahamie, Abrahamie. on rzekł oto ja i rzekł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 Poszedł wtedy Abraham, a wiąże Barana złożył go na polenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego też mówi się po dzień dzisiejszy, na górze Pana jest zaopatrzenie. Słuchajcie, dwie rzeczy. Tam są dwa proroctwa wręcz. Dwa w jednym. Pierwsze proroctwo to jest proroctwo naszym Ojcu Bogu. Że on miał swojego syna jednego. I że nadejdzie taki czas, kiedy ojciec właśnie swojego syna nie będzie się zbraniał. A drugie proroctwo to jest z tym barankiem. Zobaczcie, że baranek został złożony w ofierze. I to jest kolejne proroctwo Panu Jezusie, że nadejdzie taki dzień, kiedy baranek, jedyny syn, jedyny syn zostanie złożony w ofierze. Macie ochotę na dalszą wędrówkę. W poszukiwaniu gwiazdy? Dobrze, słuchajcie. Izak z kolei miał syna Jakuba, krętacza, który, słuchajcie, który, który miał załamanie nerwowe i walczył z Bogiem. słuchajcie, Zmagał się z Bogiem. Bóg zmienił jego charakter. Bóg kocha, kiedy my zmagamy się z Nim, słuchajcie, w modlitwie. I On zmienia nas, nasz charakter, kiedy jesteśmy u kresu sił. Kiedy już nasze siły zawodzą, kiedy już nasze plany zawodzą, kiedy wszystko pada dookoła. Kiedy my zmagamy się z Nim, Bóg zmienia nasz charakter. I zmienił jego charakter, nazwał go Izraelem. I słuchajcie, mu słuchajcie, 12 kochanych synów, z których on kochał najbardziej jednego. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co ma to wspólnego z naszą historią świąteczną. Więc otwórzmy teraz tę samą księgę na rozdziale 37. Na rozdziale 37 i będziemy czytać. Wersety 4 i 5. A więc pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, wersety 4 i 5. Słuchajcie, wspaniała rodzina, taka wspaniała, że normalnie ktoś tam chciałby na wręcz kogoś zabić, za chwilę zobaczymy. Wcale nie było miłości. Więc czytajmy o tym, jaka jest rzeczywistość w tej rodzinie, czwarty, piąty werset. Bracia jego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 Znienawidzili. No więc y, historia jest taka, że w, w tym czasie, te słowa, które teraz czytamy, to jest czas, kiedy jest tylko jedenastu synów, bo Beniami się jeszcze chyba nie urodził, jest jedenastu synów, ale jeden z nich jest popilkiem ojca, pupilkiem y, Jakuba. Tym popilkiem jest Józef. To jest bardzo ważny element tej historii świątecznej. Ojciec y, Jakub kocha, y, kocha Józefa bardzo. Y, tak bardzo że wyróżnił go spośród innych braci, yy, robiąc mu, czy kupując, czy w jakiś sposób, nie wiem, aranżując yy, szatę. Szatę, która była inna. Szatę, szatę dostojności, wyróżnienia yy, dla swojego syna Józef, Józefa. Ja nie chcę tutaj wnikać w takie rzeczy, że on faworyzował jedne, jedne ze swoich dzieci. To jest odrębna historia. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na fakt miłości. Dobrze? Na, na ten pozytyw, raczej na ten, niż na negatywy. A więc ojciec kocha syna tak bardzo, że daje mu szatę. Znowu chcę wrócić do tego elementu szaty. Pamiętacie w, w, w, w ogrodzie Eden, jak Bóg zrobił szatę dla swoich ukochanych dzieci? Tutaj też ojciec robi dla swojego ukochanego syna, daje mu szatę, szatę wyróżnienia. Co jeszcze bardziej no, mówię, w zadruść w nienawiść wprowadziło inne, innych synów. I znamy historię. Ci bracia tak go znienawidzili, że wpierw chcą co zrobić? Zabić go potem jednak zdzierają tą szatę z niego, wrzucają go do studni i mają pomysł sprzedania go w niewolę do Egiptu. I rzeczywiście Józef zostaje się w niewolę do Egiptu i znamy tą historię i w efekcie najpierw przyszło poniżenie, głębokie poniżenie, też testy, na przykład test czystości, a potem przyszło wywyższenie i znamy, że ta historia ma dobry koniec, bo w efekcie Józef staje władcą Egiptu. Drugim po Faraonie. I wtedy, kiedy on został wywyższony, został władcą. Wiecie, co się stało na świecie? Na świat przyszedł grud. I ta garstka w siedemdziesiąt kilka osób, rodziny Bożej, potomkowie Abrahama, byli właściwie niedalecy od śmierci płodowej. I co robią? Idą po pomoc do Egiptu, nie wiedząc o tym, że tam jest Józef. Znamy tę historię, potem jest, Józef przyznaje się, wybacza swoim braciom, ale słuchajcie, co się stało. Józef stał się ratownikiem, albo używając terminologii biblijnej, zbawicielem dla ludu Bożego. Taki to ma związek z historią świąteczną, albo to jest kolejne proroctwo. Słuchajcie, Józef jest proroctwem, żywym proroctwem Pana Jezusa. Przede wszystkim jest zbawicielem ludu Bożego. On ratuje lud Boży. Ale ja sobie wczoraj jeszcze taką tabelkę zrobiłem, przeczytam Zobaczcie, jakie są podobieństwa między Józefem a Panem Jezusem. Jakie proństwo jest dokładne. Józef był kochany przez Ojca? Pan Jezus umiłowany przez swojego Ojca. Józef znienawidzony przez braci? Pan Jezus znienawidzony przez braci. Józef stracił szatę? Stracił szatę dostojeństwa. I Pan Jezus stracił szatę. Czy, y, pamiętacie, że o Jego szatę rzucono losy? Y, Józef sprzedany do Egiptu za pieniądze. Pan Jezus sprzedany za pieniądze. Józef był beznagany. Słuchajcie, pamiętacie żonę Potyfara i te inne problemy? Józef był beznagany. Pan Jezus bez grzechu. Y, Józef zdobył się na to, żeby wybaczyć braciom. Pan Jezus Jedno z największych dzieł. Wiecie, ludzie myślą, że tam o cuda, uzdrowienia. Jedno z największych dzieł, które Pan Jezus uczynił na krzyżu. Uczynił już kiedy był wycieńczony. To było wybaczenie. Jedno z większych dzieł. Jezus, Pan Jezus wybaczył swoim oprawcom. Józef uratował Izraela. Pan Jezus mu uratował Izraela. Nie tylko Izraela, ale wszystkich tych, którzy Mu ufają. A więc słuchajcie, piękna, piękna zapowiedź. Zapowiedź Mesjasza, Pana Jezusa. W osobie Józefa. Macie jeszcze siłę, żeby zobaczyć na kilka, zwrócić uwagę na kilka, e, rozważyć kilka proroctw o Panu Jezusie. E, otóż Jakub przed śmiercią przywołał swoich dwunastu synów i wiecie, modlił się o nich. I tam jest kolejne proroctwo o Panu Jezusie. Jeżeli macie ochotę i siłę jeszcze, to otwórzcie tę samą księgę, rozdział 49, rozdział 49 wersety od 8 do 10 49 rozdział, wersety od 8 do 10. Sytuacja jest taka, że Jakub, Izrael, za chwilę umrze, ale przed swoją śmiercią błogosławi 12 pokoleń Izraela. I te słowa, które przeczytamy, to jest modlitwa, błogosławieństwo nad osobą Judy. Mówię osobą, którą ja bym nie wybrał do, do, do tej całej historii, ale Bóg jest wielki, miłosierny i zobaczcie co Bóg mówi do Judy przez jego ojca Jakuba. Ósmy werset. Juda Ciebie będę będą sławić bracia Twoi. Ręka Twoja będzie na karku wrogów Twoich. Tobie kłaniać się będą, synowie ojca Twego. Szczenielwie, Juda synu mój. Z łupu, synu mój się pod, y, podniosłeś. Czaj się jak lew, jak lwica. Któż go spłoszy? I werset 10. Nie udali się berło od Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłusni, posłuszne narody. Pamiętacie, jeden z tytułów Pana Jezusa to jest lew z pokolenia Judy. Ja lubię tą kolendę. Lew z pokolenia Judy. Patrzcie, kolenda z tego świata słabe to, mizerne to lew z pokolenia Judy. Ten, od którego berło się nie oddali, król. Królestwo będzie królestwem wiecznym. Lew z pokolenia Judy. Ja lubię ten obraz Ludwana. W żadnej kolędzie chyba, może są jakieś kolendy, ale w niewielu kolendach się śpiewa o Panie Jezusie, że jest w I że jego królestwo jest królestwem wiecznym. A więc zobaczcie, ile po prostu w pieszek siedzeniu Rzeszowej mamy prorogostw na temat Pana Jezusa. No i co się dalej działo? Wiemy, że upływa 400 lat, kiedy naród Boży znajduje się w Egipcie. I stała się rzecz, no niedobra, oni stali się niewolnikami. A Bóg nigdy nie zamierzał żeby jego lud był w niewoli kogokolwiek. Boża intencja dla nas, dla ludu Bożego, jest to, żebyśmy byli wolni. A oni zostali zniewoleni. Mało tego, przez te 400 lat ich mentalność stała się mentalnością niewolniczą. No i co się stało? Bóg posyła, jak wiemy, Mojżesza. I chcę wam powiedzieć, że Mojżesz jest też obrazem Pana Jezusa zaraz sobie przeczytam też proroctwo z tym, z tym związanym. Ale wpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli co się wtedy dzieje. Jaki to jest obraz. A więc mamy Egipt. Czym jest on Egipt? Dzisiaj Egipt jest obrazem królestwa diabła. Kim jest Faraon? W Nowym Testamencie w Biblii Faraon jest obrazem diabła, szatana. Kim jest Mojżesz? A Mojżesz jest obrazem Pana Jezusa Wybawcy. Yy, czym jest Ziemia Obiecana? To jest obraz życia wiecznego. Czym jest Morze Czerwone i przejście przez Morze Czerwone? Dzisiaj jest obrazem dla wielu, jest obrazem sztuki. Kiedy ludzie się nawracają, przychodzą do Pana Jezusa, Bóg wtedy ich wyrywa, wyrywa nas z królestwa ciemności, przynosi do królestwa swego syna Umiłowanego. Tym przejściem jest chrzest. Chrzest wiary w Pana Jezusa. Tak jak Żydzi przeszli przez Morze Czerwone. I zobaczcie, co robi diabeł, szatan. Narzuca przymusową kontrolę urodzeń. Tylko po to, żeby lud Boży się nie powiększał. A dalej narzuca przymusową pracę po to, żeby lud Boży nie myślał o tym, co ma myśleć. A w słuchajcie, sensie, to są dwie ciekawe rzeczy. Ja sobie pozwolę zrobić dygresję. Przymusowa kontrola urodzeń i, przy, i przymusowa kontrola pracy, ale takiej pracy ponad miarę po to, żeby lud Boży nie myślał o tym, o czym ma myśleć. I wiecie co? Dzisiaj jesteśmy ludźmi powolnymi, ale ja czasami boleję nad tym, że my sami, sami na siebie te rzeczy narzucamy. Dzisiaj nie mamy przymusowej kontroli urodzeń, a lud Boży sam na siebie.. Yy, narzuca kontrolę urodzeń. Po to, żeby się nie rozradzać, nie rozmnażać. My nie mamy y, pracy ponad miarę. Tymczasem ja, ja osobiście mam taką tendencję pra pracochowizmu, że pracuję coraz więcej, coraz więcej, aż mój umysł nie myśli o tym, co w górze. Słuchajcie, to jest strategia diabła, strategia przeciwnika. Ale koniec dygresji, wracamy do historii świątecznej. I po co to wszystko? no Po to, że Bóg chciał zademonstrować swoją moc. I wiecie, moc nad faraonem. To było potężne królestwo, potężna armia i taki sobie Mojżesz przychodzi, pasterz i mówi do Faraona, wypuść mój lud. Chcę mieć święto, chcemy świętować dla Pana. Nie. I znamy tę historię, co się działo. Ale Bóg zademonstrował swoją moc i wyrwał lud Boży z Egiptu. Przeszli przez, nie znamy to, przeszli przez Morze Czerwone i znaleźli się na pustyni co się na pustyni działo? Na pustyni radość, narzekanie. Słuchajcie, ta mentalność niewolnicza od nich pokutowała. Od razu zrodziło się narzekanie. No i czego im zabrakło? Tak jak mi teraz, trochę wody by się przydało. To e jest woda. Szkoda O, dzięki. Właśnie. Wody potrzebowali. A wiecie, dlaczego to mówię? No bo ciągle chcę wrócić do naszej historii świątecznej. Gdzie był Pan Jezus wtedy? Ale Paweł nie może odpowiadać. <głos> Już chciałem. <głos> Mówię, zachciałaby się wody. Zachciałabym się wody. A gdzie był wtedy Pan Jezus? Był skałą. Był skałą. Słuchajcie, o, jest napisane, że on był tą duchową skałą, z której e, pili Izraelici. To jest samo że ta historia świąteczna wcale nie zaczyna się 2000 lat temu, ale i, i jeszcze wcześniej niż po, powstał, powstał świat. E, więc no właśnie, ale słuchajcie, zanim oni się znaleźli na, na pustyni, pamiętacie, co, co się wydarzyło w noc, ostatnią noc w Egipcie? A co oni jedli na Paschę? Baranka. No, wspaniałe, znowu wspaniałe proroctwo Pana Jezusa. Oni musieli zabić Baranka, Baranka Paschalnego. A wiemy o tym, że jest był takim Barankiem. Nie, wiem, czy nie jesteście podekscytowani, to inaczej niech tych tam jest w tym Starym Testamencie o Panu Jezusie. Yy, My nie yy, tak, okazujemy emocji. Yy, tak, tak, a, tak. Dobrze, w takim razie dobrze. Przejdźmy do Piątej Mojżeszowej. Będziemy kończyć. Piąta Mojżeszowa, 18. osiemnasty rozdział. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział. piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, piętnasty werset. Ja przeczyłam ten werset po to, żeby wam powiedzieć, że te historie, które wam opowiadam, są oparte w Biblii. I Mojżesz, powiedziałem wam, że Mojżesz jest obrazem Pana Jezusa. I to nie jest takie sobie gdybanie, a, to fajnie, bo tak fajnie pasuje. Ale to jest oparte na Biblii. Popatrzmy. W piątej Mojżeszowej, w 18 wersecie, w 15 wersie, czytamy tak. Proroka takiego jak ja jestem, a tak powiedział Mojżesz. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan, Bóg Twój, spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie. Zobaczcie, proroka takiego jak ja. I to jest zapowiedź Mesjasza, Pana, Pana Jezusa. Mamy mnóstwo proroctw w Starym Testamencie, nie, nie byłoby czasu przejrzeć je wszystkich, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy na chwilę przynajmniej w tej naszej drodze do w do... Czesłowiu zajrzeli do Księgi Zajasza. Jako dobrzy kolędnicy zajrzyjmy do Księgi Zajasza, rozdział dziewiąty, Werset piąty, to jest chyba mój ulubiony werset, jeśli chodzi o prorostwa, o Panu Jezusie. Znowu, niebezpieczeństwo z tym wersetem związane jest takie, że ten werset jest bardzo znany. I, i wtedy, mówię, my się jakoś tak wyłączamy, a tymczasem to są takie perły. Posłuchajmy, 9 rozdział, piąty werset. Albowiem, Dziecie narodziło się nam, Syn nam jest dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec Odwieczny w Książę Pokoju. Wiecie, jak pomyślimy o tych czterech tytułach, to właściwie one prawie wszystko pokrywają to, prawie wszystko pokrywają z y, rzeczy, które nam są potrzebne do życia. Słuchajcie, kto z nas nie potrzebuje rady w życiu? Jest napisane, szukajcie Pana, a szukanie Pana jest często trudne. Szukanie Pana. Wiecie, ludzie w świecie czasami mają łatwiej w pewnych, w pewnych kwestiach, bo bo po prostu coś by myślą coś zrobią. Ja nie mówię, że to jest dobre. Ale pewna z takich trudności, fajnych trudności, bo to jest też ekscytujące, kiedy my szukamy Panu, wtedy Bóg nam się objawia. W życiu chrześcijańskim jest to, że, że pewne rzeczy nie są i nie są takie czarno-białe w naszym życiu. Musimy podejmować decyzje, musimy szukać Pana. A to jest napisane, że Pan Jezus jest cudownym doradcą. Dalej. Ja ostatnio słyszałem takie historię że w życiu każdego mężczyzny, szczególnie, ale to właściwie niezależnie, czy od pci, czy mężczyzna, czy kobieta, są takie momenty w życiu, kiedy my przychodzimy do kresu siebie. Tak jak Żydzi na pustyni. Oni przyszli do, do kresu siebie. Nie mieli pokarmu. Nie wiedzieli, co dalej. Nie mieli perspektyw za bardzo. Choć mieli obietnice, ale nie bardzo wierzyli w te perspektywy. I kiedy dochodzimy do kresu siebie, wiecie, my jesteśmy słabi, ale potrzebujemy kogoś, to jest mocne. I tu czytamy, że Panie Jezus jest nazwany Bogiem mocnym. Następna rzecz, którą każdy z nas potrzebuje tak normalnie do, do życia codziennego to jest to, żeby doświadczyć miłości Ojca. Słuchajcie, kto z nas nie potrzebuje doświadczać na co dzień miłości Ojca? Wiecie, mi się przy tej okazji kojarzy, zrobię dygresję kolejną, kojarzy ta historia syna mordnosprawnego. Pamiętacie, który zgrzeszył, który był nieposłuszny, wraca do Ojca i zobaczcie, co Ojciec robi. Ujrzał go z daleka. Pierwsza rzecz. Wybiegł mu na spotkanie. Druga rzecz. Trzecia rzecz. Rzucił mu się na szyję. Czwarta rzecz. Ucałował go. Potem było oczywiście wyznanie grzechów. A potem, z co zrobił ojciec. Powiedział do słuchu. Szybko. Pierwsze słowo. Szybko. Przynieście najlepszą szatę. Ja znowu nawiązuję do kwestii szaty. I miłości ojca. Przynieście najlepszą szatę. I ubierzcie go. Dlatego, że to też jest porodstwo Panu Jezusie. Wiecie, co zrobił Pan Jezus? Kiedy On zmartwychwstał, kiedy my wierzymy w Niego, On daje nam szatę. Szatę sprawiedliwości. Dobrze, i następna rzecz, ostatnia rzecz, Ojciec Odwieczny i Książę Pokoju. No słuchajcie, no, kto z nas nie potrzebuje tego, mówię o tym prawdziwym pokoju. Pokoju z Bogiem. Czymś takim, że wstajesz i wiesz, że okej, okay, wszystko jest okej okay ze mną, z Bogiem. Jestem pojednany z Bogiem. Jestem pojednany z Bogiem. W Jezusie mamy tu pojednany z Bogiem, tylko w Jezusie. Jest jeszcze jedno proroctwo, wspaniałe proroctwo, ucięli Izajasza, może ja już zacytuję je, nie będziemy szukać, mówiące o tym, że Jezus jest naszym lekarzem. Jest napisane, lecz On nasze choroby nosił, a nasze cierpienia wziął na siebie. Ja powtórzę, lecz On nasze choroby nosił, a nasze cierpienia wziął na siebie. Wspaniałe proroctwo. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do Ewangeliana. Wiem, że już jesteście trochę zmęczeni tą podróżą przez Biblię, ale słuchajcie, Bóg zostawiał przed nami stół. W sowicie, to jest święta. I to jest stół Bożego Słowa. Tak jak, znowu, nawiązuję do tej pustyni. Wiecie, co, co, co Izraelici powiedzieli w pewnym momencie, jak już byli kresu sił? Czy Bóg może zostawić stół na pustyni? Czy Bóg może zostawić stół na pustyni? Takie pytanie trochę retoryczne. No, wiem, znam odpowiedź. Tak, może. Wiecie, kiedy, kiedy Ty jesteś, okresu siły, kiedy nasze zasoby się, się wyczerpują, kiedy, kiedy wydaje się, że też jest pustynia, zero perspektyw, może jak Józef jesteśmy w studni, nie ma perspektyw. To jest ten kawałek nieba. i Są Boże obietnice i wiecie, Bóg może zostawić stół na pustyni. Naprawdę. Bóg może zostawić Bóg z na pustyni. Dobrze. Ewangelia Jana pierwszy rozdział. I zobaczmy, jak się objawia Pan Jezus w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale. To już czytaliśmy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na, na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Zauważcie, że Pan Jezus objawia się w pierwszym rozdziale, jako Ten, który stworzył niebo i ziemię. Przejdźmy do drugiego rozdziału. Jak się objawia Panie Jezus w drugim rozdziale? Yy, otóż yy, tutaj jest ta historia yy, z weselem. na którym Dziwnym weselem, bo to jest weselem, na którym zabrakło wina. Zobaczcie, Pan Jezus objawia się jako ten, który zapatruje, kiedy mamy braki. On czyni cuda. On zapatruje. Dalej mamy trzeci rozdział. Przejdźmy do trzeciego rozdziału. Jak się tutaj Pan Jezus objawia? W tym rozdziale mamy historię z Nikodemem yy, i Pan Jezus mówi, że tak jak, jest napisane, że tak jak mąż, yy, przepraszam, tak jak mąż, żeby wyższy na pustyni. Tak trzeba, aby Pan Jezus by, się był wyższy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I później mamy te, te, te wspaniałe słowa, o których dzisiaj śpiewaliśmy. Jezus mówi tak, że daje życie wieczne, Ten, którzy w, w Niego wierzą. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Później w tej wędrówce przez Biblię mamy czwarty rozdział Ewangelii I w tym, w tym rozdziale czytamy o rozmowie Pana Jezusa z Samarytanką. Jak się objawia Pan Jezus? On mówi tutaj wprost, że jest Mesjaszem. Tym, który był zapowiedziany przez proroków. Dalej mamy piąty rozdział Ewangeliana. Jana. Znaczy ja przez te, te rozdziały przechodzę. Słuchajcie, ja chcę zaśpiewać inną kolędę dzisiaj inną niż te kolendy, które wokół nas słyszymy o Panu Jezusie. To jest historia świąteczna. Piąty rozdział. Jak się objawia Pan Jezus w piątym rozdziale? Yy. On się objawia jako lekarz. On uzdrawia. Dalej szósty rozdział. Szósty rozdział jest po części też związany z manną, którą jedli Żydzi na pustyni. Ale jak się objawia Pan Jezus? Posłuchajcie. Pan Jezus mówi tak. Ja jestem chlebem życia. Kto wierzy we mnie, ten nigdy nie będzie głodnym. Pan jest życia. Dalej, siódmy rozdział. Pan Jezus mówi, że dam wodę. Tym, którzy są spragnieni, dam wodę. Dam wodę Ducha Świętego. Ósmy rozdział. Mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Dalej mamy dziewiąty rozdział. Znowu Pan Jezus objawia się jako lekarz. No i w dziesiątym rozdziale, słuchajcie, wspaniały fragment. Pan Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Dalej mamy jedenasty rozdział. Yy, wspaniały fragment. Yy, to jest wskrzyżenie zmartwychw Łazarza. I co mówi Pan Jezus? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wiesz, to? Tak zakończyłem. Dalej mamy dwunasty rozdział. W dwunastym rozdziale Pan Jezus mówi, że On jest takim ziachnkiem, który musi obumrzeć. Jak obumrze, to wyda obfity owoc. I mówi, że to jest prawda uniwersalna, która również nas dotyczy. Dalej mamy trzynasty rozdział. W tym trzynastym rozdziale, podczas wieczerzy, Pan Jezus mówi, nazywacie mnie nauczycielem i Panem. Słusznie mówicie, bo jestem mi. Się biały jako nauczyciel Pan też mówi o miłości wzajemnej. W czternastym rozdziale Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W piętnastym rozdziale mówi, ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym, trwajcie we mnie. Kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców, to nie jakiegoś tam owocu, ale owocu takiego, który trwa. W kolejnych rozdziałach mamy, mamy już e, opis e, wydania Pana Jezusa ukrzyżowania zmartwychwstania, a na koniec zobaczcie w Ewangeliana, e, w, w rozdziale 20 mamy rozmowę Pana Jezusa po zmartwychwstaniu z niewiernym Tomaszem. I przeczytajmy wersety e, od 27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 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił jest wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, abyście wierząc w Niego, mieli życie w imieniu Jego. Słuchajcie, my dzisiaj czytaliśmy wiele fragmentów. Do tych fragmentów potrzebny jest jeden składnik, nasza wiara, to kim jest Pan Jezus. To chodzi o to, żebyśmy nie byli nastawienia Tomasza niewiernego, który musi zobaczyć, a żebyśmy uwierzyli Bożemu Słowu w to, kim Pan Jezus jest, a wcześniej jak był zapowiedziany. Na koniec tej historii, już naprawdę na koniec, chciałem, żebyśmy otworzyli objawienie Świętego Jana. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział. I z tego rozdziału przeczytamy wersety od 6 do 8. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Siódmy wersety. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona Ziemi. Tak jest, Amen. I ósmy werset. I zobaczcie, to jest o Panu Jezusie ósmy werset. Jan jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ten, który jest, który był i który ma przyjść, wszechmogący. I teraz ostatni rozdział objawienia. Ostatni rozdział, ostatnie dwa wersety. Ostatnie dwa wersety. A zobaczcie, to jest ciekawe. Zaczęliśmy od początku Biblii, od pierwszych wersetów. Tutaj będziemy czytać ostatnie wersety. Dwudziesty werset. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. No i słuchajcie, podsumowując... Mamy wspaniałą historię świąteczną, która nie zaczyna się wcale gdzieś tam w jakimś żłóbku, ale zaczyna się przed stworzeniem świata. Bóg mówi Kocham Cię. Ja jeszcze widziałem, wybrałem Cię przed założeniem świata, jest mój, moja. I od początku, od założenia świata, Bóg plecie historię, w której zapowiada o kogoś szczególnego, Pana Jezusa. Pan Jezus przychodził około 2000 lat temu, i On jest naszym Zbawicielem. I On też przyjdzie. Dajmy jeszcze, proszę, do Nasz kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, w którym od pierwszych stron, aż po ostatnie, widzimy objawienie naszego Pana Jezusa Chrystusa tego baranka złożonego za nas jeszcze przed założeniem świata przeznaczonego, aby stał się naszym odbawicielem, odkupicielem, naszym życiem I dziękujemy, że dzisiaj mogliśmy na nowo odświeżyć te różne prawdy przypomnieć zarówno te proroctwa jak i wypełnienie ich w których mamy ten żywy obraz naszego Pana i zbawcy, który tak nas umiłował, że wyparł się samego siebie, uniżył się i stał się człowiekiem. Przyszedł do nas i za nas oddał swoje życie, abyśmy my mogli stać się dziećmi bożymi. Abyśmy nie zginęli w wyniku naszego grzechu, naszego nieposłuszeństwa, naszej nieprawości, ale w nim Doświadczamy zbawienia, doświadczamy ratunku naszego życia i całej pełni Twojej obfitości. I prawdziwie, tak jak mówi Twoje Słowo, już dzisiaj jesteśmy dziećmi Bożymi. Chociaż jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. I w tej wierze, Panie, w tej ufności, w to, co uczyniłeś, czego dokonałeś w naszym życiu, też chcemy oczekiwać Twojego przyjścia w chwale i zaprowadzenia Twojego królestwa pokoju. I doświadczenia całej pełni zbawienia. Tego wszystkiego, Panie, co nam zdobyłeś. Swoim doskonałym życiem, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Twoim wstawiennictwem i arcykapłańską służbą. Panie, wielbimy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. I my również chcemy przyłączyć się do tej kolendy uwielbienia i chwały dla Ciebie. Wyznając naszą wiarę w to wszystko, co jest do Tobie powiedziane w Twym Słowie. I nasze pragnienie, by według tego żyć Panie, by się temu poddać. Byś Ty prawdziwie panował w naszym życiu, byś Ty królował w nas. Byś Ty był uwielbiony w nas. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Panie, dziękujemy też Tobie za tę pamiątkę, którą nam pozostawiłeś w Twojej śmierci za nas. Chociaż dzisiaj świat chrześcijański wspomina Twoje narodzenie. Panie, wiemy, że narodziłeś się, aby pójść na krzyż. Narodziłeś się, aby Służyć i oddać swoje życie za nas. Kiedy myślimy o Twoim narodzeniu, Panie, nasze myśli biegną i do krzyża. Dlatego tak się do nas zniżyłeś. Dzięki Ci. Dziękujemy, Panie, za krzyż, przez który te wszystkie prorządstwa mogły stać się żywe w naszym życiu. Bez Twojej śmierci, bez przelania Twojej krwi, nie byłoby dla nas przebaczenia. Moglibyśmy opowiadać te historię, moglibyśmy podziwiać Twoje dzieła, Panie, w stworzeniu, Twoje dzieła, które Ty dokonałeś pośród swojego ludu. Ale tak to wszystko byłoby po naszym, po, poza naszym zasięgiem. To Twoja śmierć i Twoja krew umożliwiają nam przystęp do Ciebie. Umożliwiają nam doświadczenie tego pokoju, Umożliwiają nam, że dzisiaj możemy czytać te historię i radować się. I weselić się. I opowiadać innym. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Pozostawiłeś nam, Panie, te, te proste symbole Twojego ciała i Twojej krwi. Ten chleb, który... Łamiemy na pamiątkę Twojego ciała wydanego za nas zbitego i umęczonego na krzyżu Golgoty złożonego do grobu dziękujemy Panie, że tak jak mówi Pismo śmierć nie mogła zatrzymać się w grobie ale po trzech dniach zmartwychwstałeś i żyjesz i przychodzisz w falę. Panie, dziękujemy też za ten kielich. Kielich wina, który świadczy o Twojej krwi. Tej krwi, która przelała się, aby zmazać nasze grzechy której czytamy, że wraz z tą krwią wszedłeś, Panie, do miejsca Najświętszego, aby teraz nieustannie wstawiać się za nami. Także i dzisiaj nikt z nas nie musi wyjść z tego miejsca, ani żaden inny, który słyszy Twą Ewangelię, nie musi żyć pod ciężarem swych win, ze skazą na sercu. Ale możemy przyjść do Ciebie, Panie, i wyznać nasze grzechy, wyznać nasze przewinienia, Szukać Twojej łaski, szukać Twego miłosierdzia, a Ty obiecujesz, że nie wzgardzisz takim sercem złamanym, uniżonym. Nie wyrzucisz precz tego, który do Ciebie przychodzi, ale przyjmujesz, ale oczyszczasz, przebaczasz, nie dlatego, że nasze grzechy nie są ważne, ale dlatego, że Twoja święta krew została przelana, by je zmazać. I dzisiaj skutecznie oczyszcza nas z wszelkich grzechów, wszelkiej nieprawości. I czyni nas białymi jak śnieg. Czyni nas wolnymi. Daje nam przystęp do samego tronu Boga. Dzięki Ci. Dzięki Ci, drogi Panie. Dzięki Ci. O Błogosław prosimy ten chleb. Błogosław ten kielich i przemawiaj teraz do naszych serc, kiedy bierzemy z wdzięcznością, z uwielbieniem z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Poruszaj nasze serca i wzbudzaj w nas wdzięczność i pieśń chwały i gotowość, by za Tobą iść, Panie, każdego dnia zapierać się samych siebie, Zapierać się od wszelkiego zła i wszelkiej nieprawości, które wciąż próbują nas opanować. Brać na siebie, każdy z nas, swój krzyż. Sprzeciwiając się wszelkiemu złu, wszelkiej niegodziwości. Przyjmując moc Twego ducha, przyjmując Twą łaskę i siłę podążać za Tobą, Panie. Wiernie Ci służyć, wielbić i chwalić Ciebie. Cześć i chwała Tobie nasz Panie Amen